Agaton Giller, Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854. Odcinek 82. Wieczorem przyszliśmy do pół etapu, z którego nazajutrz wyruszyliśmy o świcie. Nowy naczelnik etapowy rozkazał wszystkich rekrutów prócz mnie jednego prowadzić bez łańcuchów. Podoficer nie wiedział, do którego łańcucha mnie przyczepić, bo przy każdym znajdowała się już oznaczona liczba. Wyciągnął więc nowy łańcuch, lecz z nim i nowy kłopot. Sam go dźwigać nie mogłem. Potrzebowałem pary. Na los więc pierwszego, który mu wpadł w oko, przyciągnął rekruta i chciał go spętać razem ze mną. Rekrut protestował i odwołał się do rozkazu oficera. Podoficer go nie rozumiał, bo rekrut mówił tylko po litewsku i cokolwiek po polsku. Rodem był z Litwy. Nie rozumiał jego mowy, lecz domyślił się, iż protestuje przeciw samowolności. Żeby więc skłonić go do posłuszeństwa, kłakiem uderzył go między oczy, i skrwawionego powalił na ziemię. Aresztanci ledwo krew zobaczyli, rzucili się ku podoficerowi, okrążyli go pięściami i łańcuchami, a w końcu przy ogromnym krzyku i hałasie został pobity i podrapany. Żołnierze pośpieszyli na pomoc podoficerowi i wówczas wszczęła się ogólna bójka, która Pan Bóg wie, na czym by się była skończyła, gdyby oficer na hasło trwogi nie był wpadł między bijących się i łagodnym głosem, obietnicą zapomnienia wszystkiego, co się stało, a zarazem zupełnego przebaczenia nie umitygował stron walczących. Po czym zaraz kazał zabębnić i ruszyć w drogę, chowając w skrytości plan ukarania w mieście aresztantów. Wspaniałomyślna i nagła obrona biednego Macieja Logisa, tak się nazywał rekrut, dziwiła mnie bardzo, ponieważ aresztanci w ogóle nie cierpią rekrutów jako przyszłych żołnierzy, którzy później będą ich stróżować i katować. Przyszliśmy do Małmyża miasta położonego blisko ujścia rzeki Szoszmy, do Wiatki. Odległego od Kazania mil pół, Małmysz jest liche, drewniane miasteczko. Ludności ma przeszło 1785. Zbudowane na równinie u stóp niskich wzgórzy świeci się tylko kopułami jednej cerkwi. Skoro tylko umieścili nas w etapie, oficer począł wykonywać plan zemsty nad nami. Przy pomocy policmajstra przywołał do Izby Odwachowej Macieja, którego jako niewinny powód do bójki mieli smagać rózgami i kilku innych aresztantów. Maciej poszedł do Izby Odwachowej, lecz aresztanci nie posłuchali rozkazu, a cała partia stanęła w ich obronie i oświadczyła, iż nie dozwoli winnych wybrać z pomiędzy siebie i ukarać. Długo trwały konferencje o wydanie winnych, lecz spełzły bez skutku. Groźby, klątwy nic nie pomogły, aż w końcu zauważono, że sprawa ta bez nowej bójki. Nie obejdzie się i postanowiono ją zaniechać. Macieja bez chłosty puścili na powrót do etapu. Tak się skończyła awantura, w której aresztanci stanęli po stronie sprawiedliwej i niewinnie prześladowanej. Dnia 13 września 1854 wyszliśmy z Małmłyża. Kilkanaście wiorst za miastem, pod wsią Gomba, przeprawiliśmy się na promach przez rzekę Wiatkę. Koryto ma dosyć szerokie, a brzegi lasem, świerków i wierzb malowniczo obrzucone. W głębokich i bystrych wodach rzeki przeglądają się i kołyszą wspaniałe korony drzew, pochylają się nad jej nurtem i kąpią w nim długie gałęzie Była pogoda Niebo wyjaśniło się I ubrało w długi szereg puchowych obłoczków W powietrzu głębokie milczenie Ucichła nawet ciągle brzmiąca mi w uszach Muzyka kajdan i grube śpiewy aresztantów Słychać tylko uderzenie wioseł ich cichy szmer fal niosących nas na drugi brzeg rzeki. Wiatka przepływa przez wielkie lasy i w kazańskiej guberni wpada do Kamy z prawego brzegu. Jest ona główną arterią ziemi wiatzkiej i ojczystą rzeką Wotjaków. Nad jej brzegami wędrowiec w dzień świętego Eliasza zobaczyć może wotjaków zabijających byka na cześć Keremetia, a w dzień świętego Prokopa barana i ucztujących wedle starego obyczaju pod stropem wspaniałych lasów. Według obyczaju, który co chwila traci powagę, a wkrótce może zaledwo ślad jego zostanie we wspomnieniach starców lub w książce podróżnej wędrowców, których ciekawość lub los sprowadził w te strony. Za rzeką znowuż lasy daleko i długo, ciągnące się i szumiące przeciągłą pieśń zgonu, Nieznanego ludu. Ciemne świerki, potrząsające złotym lub czerwonym liściem brzozy, drżąca osina wyniosła sosna, tysiące oraz krzaków i drzew różnego gatunku, bogato ulistnione, rozlicznie ugrupowane, zasłaniają widnokrąg i nadają odrębny charakter. W Jackiej ziemi. W kilku miejscach, jak łysiny, świecą się polany. Na nich zieleni się ozimina i siedzą samotne moskiewskie wioski. Dym kłębami wydobywa się z kominów i unosi się nad lasem jak brudna płachta. Lud w tych wioskach mieszkający przyjemny jest i kształtnie zbudowany. Zdarzyło się mi widzieć kilka kobiet bardzo pięknych. Na innych znowu polanach sterczą stogi niezwiezionego zboża i siana, a w bliskości nich płomień ogarnia cygajski kocioł zawieszony na trójnogu nad ogniskiem. Cyganie w swoich wiecznych wędrówkach i do wotjacji przychodzą. Obok mnie, przy łańcuchu, do którego byłem przyczepiony, szedł Żyd polski, idący za kontrabandę na osiedlenie do Syberii. Jest to mąż Żydówki, z którą rozmowę opisałem. Przyglądając się leśnym, jak gdyby Ruizdella krajobrazom, nie odzywałem się do łańcuszkowego towarzysza który wiecznie znudzony jednostajnym widokiem i milczeniem Zaczął ze mną prowadzić bardzo uczoną rozmowę O mahometanizmie i o schizmie Zadawał mi długi szereg pytań I życzył sobie, żebym go objaśnił I rozstrzygnął jego wątpliwości Jako wychowany w Warszawie Miał dosyć wykształcenia i nieźle mówił po polsku. Zdania jego często zastanawiały mnie bardzo zdrowym rozsądkiem i znajomością rzeczy. Lubił badać i zgłębiać rzeczy religijne i rad pogrążał się w mistycyzmie lub bujał w sferach abstrakcji talmudycznych. Na dniówkach czytywał hebrajskie książki, modlił się długo i pilnie strzegł kilkuset rubli, które uniósł z sobą dla rozpoczęcia handlu w Syberii. On i jego żona bardzo żałowali Polski, a żałość tę podnosiła ta okoliczność, że nie wiedzieli jeszcze, jaka przyszłość oczekuje ich. Syberii. Jeżeli tam nędza i niedola ich przyciśnie, to długo będą Polski żałować. Jeżeli zaś interesa dobrze im pójdą i zbogacą się, może zapomną gościnnego i zarazem ojczystego kraju, w którym się urodzili. Tuż za nami przyczepiony jest do łańcucha kozak z dońskiej ziemi i małorus z Czernichowa. Kozaki jest stary, schorzały i otyły człowiek, szedł o ciężale, musieliśmy go więc w pierwszej parze idący ciągnąć za sobą. Na czole i policzkach miał litery K-A-T, włosy siwe, wymowę skruszoną i łagodną. Zamordował żonę swoją, za co obity został knutami i skazany do kopalni. Na lat pięć. Towarzysz, idący obok niego, nazywa się Stefanenko. Jest to młody, zwinny człowiek. Cele ma ciemną, oczy bystre, wymowę miękką, dowcipną. W drodze ciągle się śmiał, żartował, gadał anegdoty, dowcipkował i błaznował. Służył w wojsku. Za kradzież posyłają go do kopalni. Za tymi dwoma do mojego łańcucha przyczepiona szła trzecia para. Wysoki i ogromny chłop moskiewski i starowierca obłąkany. Chłop był urzędowym błaznem partii. Wszyscy go karmili, a za to na dniówkach popychali, targali, żartowali, bili. On się nie gniewał, skakał, potrącał i bawił takim sposobem innych. Żarłok niepospolity zjadał naraz po cztery funty chleba, mięsa sporą, kilkofuntową porcję, z zupy ogromną miskę i wiadro piwa wypijał. Najadłszy się, sapał i milczał. A patrząc z podełba, robił różne grymasy, które do rozpuku rozśmieszały aresztantów. Odarty Nigdy się nie myje, a czarne ciało wyziera przez dziury w koszuli. Posyłają go na osiedlenie do Syberii za kradzież. Starowierca jest człowiek porządny i łagodnej fizjonomii. Bystry wzrok dowodzi, że myśl jego ciągle pracuje. Mówi czasem bardzo rozsądnie, lecz często zbiwszy się z stropu, prawi dziwne rzeczy, nietrzymające się kupy i to właśnie spowodowało, iż go uważają za obłąkanego. Wieczorami i porankami staje w ustronnym miejscu na dziedzińcu i trzymając rękę na piersi kłania się w stronę wschodu i żegna się, potem obraca się w stronę południa, zachodu i północy i za każdym razem kłania się i żegna. Nasz łańcuch szedł za innymi łańcuchami na końcu partii. Za nami szły kobiety w nieporządnej gromadzie, bez łańcuchów. Przez całą drogę nieustannie szczebiotały i głośno rozmawiały z kochankami swoimi idącymi na przodzie lub swawoliły z żołnierzami, śmiejąc się i wykrzykując miłosne pieśni dzikim głosem. Między nimi szła siedemdziesięcioletnia staruszka. Ona jedna tylko nie ma kochanka, idzie na osiedlenie za to, że pani pożyczyła od niej pieniędzy i w zastaw dała jej łyżki srebrne, a nie chcąc ich wykupić, oskarżyła ją o kradzież. Łyżki bez pieniędzy odebrała, a sąd staruszkę wygnał do Syberii. Nie umiała się tłumaczyć, a zresztą sąd słową jej nie dawał wiary, jako poddanej i przez panią oskarżonej. Dla niepoprawnego radia.pl czytała Katarzyna.